Dobrze, kochani, jak się macie? Są wakacje? Jak się macie? Niektórzy wyjeż... wyjechali, niektórzy przyjechali, niektórzy wyjadą, niektórzy byli daleko, inni byli bliżej, ale fajnie, że mamy ten czas wakacji. Amen? I co jest ciekawe, kiedy są wakacje, to najbardziej cieszą się dzieci. Dzieci się cieszą, kiedy są wakacje. A dlaczego? Z prostej przyczyny. Nie trzeba się uczyć. Nauczyciele też się cieszą, ja wiem, bo mam, mam moja mamusia teściowa moja jest nauczycielą i, i wiem, że ona też się cieszy, więc nauczyciele też się cieszą. Rodzice się nie cieszą, bo nie mają co z dziećmi zrobić, ja się na przykład nie cieszę, Ela. Tak to idzie do szkoły i w, jest w porządku i uczy się. Słuchajcie, są wakacje, a więc dzieci nie muszą się uczyć i to, czego chciałbym, do czego ja was bym dzisiaj chciał zachęcić, to to jest to, abyśmy się właśnie nie uczyli, ale żebyśmy się od, u, odłuczali. Kto, czy ktoś z Was ma komputer? Takie proste pytanie, <głos> O, widzę, że jest problem. Podchwytliwe pytanie. Słuchajcie, każdy z nas ma komputer, każdy z nas ma ograniczoną ilość pamięci w tym komputerze. Jeżeli masz jakąś muzykę na komputerze albo filmy i chcesz, żeby te filmy były, i chcesz odnowić tą swoją playlistę, chcesz mieć nowe filmy, chcesz mieć nową muzykę, to, co potrzebuje zrobić z tym, co jest stare? Potrzebujesz to usunąć. Niestety, my w naszym życiu mamy tak, że często uczymy się pewnych rzeczy, ale nie usuwamy tego, co jest stare. Nie usuwamy z naszych umysłów to, co jest już nam zbędne, to, co jest niepotrzebne i nadbudu nadbudujemy. Nadbudowujemy nad starymi nowe rzeczy. Ale kiedy popatrzymy w Boże Słowo, to Jezus mówi o tym, że stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czy Jezus mówi o tym, że słuchajcie, stare zostaje, ale ja wam przynoszę nowe i tym nowym, te nowe dokoptujcie sobie do tego starego i według tego żyjcie? Jezus tak nie mówi. Jezus mówi, usuńcie to, co jest stare i zamieńcie to tym, co jest nowe. Niestety my w naszych umysłach często robimy tak, że nadpisowujemy różne dane. Na pewno to zapamiętacie przez to. I tak słuchajcie, jest pewne przykazanie. To jest taki prosty przykład, który chciałbym Wam pokazać. Pierwsze Boże przykazanie. Otwórzcie sobie Księgę Wyjścia, 20 rozdział, i będziemy czytać od pierwszego wersetu. A oto słowa, które przekazał Bóg. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie oddawaj czci innym Bogom obok mnie. Nie żyć sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie odrzucają. I kiedy być może ktoś z Was wyszedł z kościoła katolickiego, to pierwsze, co zrobił prawdopodobnie, to jest to, że usunął wszystkie malowidła, usunął wszystkie ikony, być może jakieś krucyfiksy, które wisiały na ścianach, być może to usunąłeś i myślałeś, że wszystko już jest w porządku. Teraz wszystko stało się nowe, teraz nie mam tych obrazów, teraz nie mam tych krzyży, teraz nie mam tych, tych innych rzeczy, teraz jestem poddany temu pierwszemu przykazaniu i wypełniam je w stu procentach. Pamiętam, kiedy jakiś czas temu, kilka lat temu byłem u pewnego człowieka z naszego kościoła, z naszego kościoła wówczas i wszedłem do niego do domu, to był starszy człowiek i widziałem na ścianach, wiecie, te obrazy Maryi, widziałem na ścianach te, te krzyżyki z krucyfiksem. i myślę sobie, wow, nie no, facet jest, niby się nawrócił, ale słabo tak, nie? No przecież wszystko stało się nowe, ja teraz mam to usunąć, muszę być poddany pierwszemu przykazaniu. Jak to jest, że on to ma? I wszedłem w ocenę. Wiecie, moje serce na poziomie umysłu zaczęło oceniać tego człowieka. Nie wiedziałem wtedy, jak bardzo się mylę. Nie wiedziałem, jak bardzo się mylę, ponieważ ten werset nie mówi tylko o tym, co jest wyrzeźbione, ale ten werset mówi też o naszych wyobrażeniach. Tak jak siedzimy tutaj wszyscy, każdy z nas ma jakieś wyobrażenie Pana Boga. Wiecie, ci, którzy mają problem z grzechem, oni zawsze będą szli w stronę łaski. Dla nich zawsze Bóg będzie łaskawy. To będzie ten Bóg, który łaską obdarowuje. Ci, którzy mają problem z konserwatyzmem, którzy są bardziej tacy, wiecie, prawo, oni będą patrzeć na Boga jak na, na tego Boga, który jest sędzią sprawiedliwym. Będą mieli takie wyobrażenie Pana Boga. Kobiety będą miały takie wyobrażenie, że Pan Bóg być może jest kobietą. Faceci będą mówić na odwrót. Nie, no jak Pan Bóg może być kobietą? Bóg jest mężczyzną. Ale Pan Bóg jest nad tym. Ci, którzy, wiecie, potrzebują dużo miłości będą mówić, że Bóg jest miłością. Na tym będą budować swoje wyobrażenie Pana Boga. Ale ci, którzy mają dużo miłości, dostają jej, o, wiecie, nadmiar od innych, być może będą mówić, że... No Bóg jest, bo jest, o ile w Niego wierzą. Każdy z nas nosi jakiś obraz Boga, a pierwsze przykazanie mówi o tym, że mamy sobie nie wyobrażać Pana Boga. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg jest ponad nasze wyobrażenia. Myślimy, że Pan Bóg jest starym, dobrym, wiecie, siedzącym na tronie, siwym dziadkiem. Nic bardziej mylnego. Bóg nie jest ani stary, ani młody. Nie jest ani bardziej kobietą, ani bardziej mężczyzną. Więc każdy z nas, jak siedzi, ma problem z czym? Już na dzień dobry z pierwszym przykazaniem. Z drugim, przepraszam. Z drugim przykazaniem. Dziękuję, pastorze. Poniosło mnie. Ale z pierwszym być może też mamy problem. Rozumiecie? Na poziomie umysłu tworzymy sobie różne byty. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ostatnio oglądałem... Serial, amerykański serial, Czarnobyl. Oglądał ktoś z Was? Super. Serial, o którym nawet Rosjanie mam znajomego, który jest, mieszka praktycznie, że w Rosji. I on mówi, że nawet Rosjanie mówią o tym, że ten serial jest dobry. Jedyne, co im nie pasuje, to to, że nie mówią tam po rusku. Ponieważ jest to amerykański serial, to mówią po amerykańsku. Wiemy, co się stało w Czarnobylu w 1986 roku. Wszyscy wiemy, jak ogromne skutki to, co się stało wtedy, ma dzisiaj na nas. Dzisiaj, nawet do dzisiaj, my też jesteśmy narażeni na skutki tej, tego, tej katastrofy, która się wydarzyła. Katastrofa wydarzyła się w takim czasie, kiedy tak naprawdę nie było wolnego myślenia. To nie było tak jak dzisiaj, że mogłeś przyjść i wyrazić swój pogląd. Albo wierzyłeś partii, albo byłeś przeciwko partii. Albo byłeś towarzyszem, albo nie byłeś towarzyszem i byłeś odszczepieńcem, byłeś buntownikiem. I zaraz po tej katastrofie partia zaczęła budować w umysłach ludzi pewne wyobrażenie tej katastrofy. Nic się wielkiego nie wydarzyło. Towarzysze, to po prostu pożar. Przez następne 48 godzin wszyscy wierzyli w to, że to jest tylko pożar. Ludzie jeździli, strażacy jeździli, ginęli w tym miejscu, bo wszyscy mówili o tym, że tam właściwie to się nic nie wydarzyło. Dzisiaj po 30 latach wiemy, że historia jest znacznie inna. Zginęło około 200 tysięcy ludzi w tamtym momencie do, przez jakiś czas. Do dzisiaj ludzie umierają z powodu różnych chorób, popromiennych, raka i innych tego typu. Do dzisiaj się to wydarza. Rosjanie mówią od 87 roku o tym, że tam zginęło tylko 37 ludzi. Tylko 37 ofiar, to są bezpośrednie ofiary katastrofy zaraz po wybuchu. Nikt nie mówi tam o tym, że tam ginęło ileś tam tysięcy ludzi. Ale co jest ciekawe, pewien człowiek, dzięki któremu dzisiaj prawdopodobnie wszyscy żyjemy, już nie pamiętam jak on się nazywał, Lega, Legaze, czy coś takiego, był profesorem w tej atomowej elektrowni. Wiecie, on się nie poddał systemowi. On nie posłuchał tych wszystkich ludzi, którzy mówili, słuchajcie, tam się nic nie wydarzyło. On widział, co się dzieje po tych wszystkich ludziach i zaczął reagować. Prawdopodobnie, gdyby nie jego reakcja, gdyby nie to, że on się postawił w pewnym momencie, gdyby nie to, że zrobił coś przeciwko systemowi, zrobił coś przeciwko myśleniu, które próbowano w niego narzucić, prawdopodobnie zginęłoby około 200 milionów ludzi. Ponieważ jeżeli doszłoby do katastrofy jeszcze trzech reaktorów, które tam były, nie uratowalibyśmy się. A tylko dlatego, że ktoś mówił, że ktoś kłamał, że wszystko jest w porządku. I ludzie chodzili z takim obrazem, nic się nie wydarzyło, wszystko jest w porządku. Na końcu tego serialu jest pewne zdanie, które bardzo mocno trafiło do mojego serca. Kłamstwo to dług zaciągnięty wobec prawdy. Kłamstwo to dług zaciągnięty wobec prawdy. Prędzej czy później prawda zawsze zwycięża. Prędzej czy później prawda zawsze zostaje wyciągnięta na jaw. Dlaczego? Bo Jezus jest prawdą. A On jest wszystkim we wszystkim. On jest nieskończony. On jest alfą i omegą. On jest prawdą jedyną w sobie. I prawda zawsze zwycięży. Dlaczego? Bo Jezus zawsze zwycięża. Amen? Kochani, ogromnym znaczeniem dla naszego życia ma, ma to, aby nauczyć się myśleć w zupełnie nowy sposób. Nie żeby nadbudowywać, ale żeby uczyć się od nowa, aby oduczać się pewnych rzeczy, które, wiecie, narastają w naszym życiu i żeby zastępować je innymi rzeczami. Czyli oduczyć się starego funkcjonowania i myślenia. Wierzycie w to, że Bóg posiada dla ciebie dobry plan? Amen. Bóg ma dla mnie dobry plan. Ale to się nie dzieje tak samo z siebie, że ten twój dobry plan będzie się realizował. To się nie dzieje tak, że ty siedzisz, modlisz się. Bóg ma dobry, dla mnie dobry plan, jest taki wspaniały, jest taki dobry i wszystko się dzieje. Bóg zawsze chce, abyś ty też zrobił coś od siebie. On zawsze chce, żebyś ty podał mu rękę, żebyś ty miał z Nim porozumienie, żebyś ty był blisko Niego. Inaczej ten plan nie będzie się realizował. Ty będziesz siedział w miejscu i będziesz się frustrował. Być może będziesz wygłaszał do swojego życia różne dziwne rzeczy, ale... Chcę Ci powiedzieć, że szatan też ma plan wobec Ciebie. Kiedy słyszymy, że Bóg ma plan wobec nas, wow, to jest dobre, to jest fajne. Ale kiedy dowiadujesz się, że szatan też ma wobec Ciebie plan, a szatan to jest taki gość, który będzie Ci porzucał najróżniejsze myśli. To jest taki gość, który ma dla Ciebie jeden bardzo dobry plan, według niego. Dla mnie dobrym planem szatana było to, że popełnię samobójstwo. Że kiedy, wiecie, siedziałem na ławce i byłem już Naprawdę zmęczony swoim życiem, on przyszedł z takim hasłem zabij się, daj sobie spokój. To i tak nie ma sensu, i tak ci nie wyjdzie. To jest najlepszy plan szatana dla Twojego życia. I wiecie co? W większości z nas my się poddajemy temu planowi. Świadomie bądź nieświadomie, ale poddajemy się temu planowi. To jest nic innego, jak to nie chce mi się. A zrobiłbym to, ale mi się nie chce. Mógłbym się opowiedzieć po stronie Pana Boga i, i zrobić coś dobrego dla, dla ludzkości, ale nie chce mi się. To jest nic innego jak samobójstwo swojej duszy. To jest nic innego jak pozbawianie Ciebie tego dobrego planu, który Bóg dla Ciebie ma. To nie chodzi o to, żeby wszystko było widoczne. Pamiętacie, jak mówiłem o tych obrazach. To jest najłatwiej zmienić to wszystko, co jest na zewnątrz. Ale na poziomie umysłu wszyscy toczymy bitwy i wszyscy toczymy walki. I to nie są łatwe walki. Rzymian 12,2 A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Ten werset mówi bardzo wyraźnie o tym, że jeżeli nie zmienimy naszego myślenia, to cokolwiek byś nie robił w swoim życiu, to i tak nie ma sensu. Cokolwiek byś nie robił bez zmiany myślenia, bez zmiany tego, o czym dzisiaj myślisz, nie ma sensu. Nie będziesz w stanie rozróżnić, co jest bożą wolą, a co nie jest bożą wolą dla Twojego życia, jeżeli Twój umysł nie będzie ciągle się roz, rozwijał, jeżeli ciągle się nie będzie zmieniał, jeżeli nie będziesz oduczał się starych rzeczy i nie będziesz się uczył i nie będziesz tych rzeczy zastępował nowymi rzeczami. Zgadza się? Kocham ludzi, którzy po X lat chodzenia za Panem mówią o tym, że nauczyli się czegoś nowego. Że to, co było stare, ono funkcjonowało w ich życiu przez wiele, wiele lat, ale być może to nie było prawidłowe. Wiecie, co, jak to się nazywa? To się nazywa pokora. Nieważne, ile chodzę za Panem Bogiem, ciągle jest szansa na to, aby On nauczył mnie nowych rzeczy. Amen? Każdego jednego dnia. To jest niesamowite. Życie z Bogiem jest niesamowite. Bóg ma plany związane z Tobą, na Twoje życie. Ale... Spełnią się one wtedy, kiedy nauczymy się, jak ważny jest odpowiedni sposób myślenia w naszym życiu. Odpowiedni sposób myślenia. Wiecie, ja przez całe życie myślałem o tym, że ja nie jestem w stanie kontrolować swoich myśli. One przychodziły znikąd. Siedziałem, miałem dobry humor, nawet mi się wydawało, że miałem dobry humor i wtedy przychodziło jakieś zgorzchnienie, przychodziło coś do mojego umysłu, co od razu kazało mi być na nie. Siedziałem, niby było wszystko w porządku, rodzina pełna, wszyscy, wszyscy są obok, ale przychodziło coś do mojej głowy i mówiło, hm, to się dłużej nie utrzyma. Nie wiem, być może ja jestem jedyny i wiecie, unikatowy, może to tylko do mnie przychodzi. Ale ja myślałem że przez całe swoje życie, że zaraz umrę. Miałem takie momenty, że po prostu wychodziłem z domu, wydawało mi się, że zaraz zostanę zawału serca i już mnie nie będzie. I idąc ulicą przez 15-20 minut myślałem o tym, że za chwilę umrę. Oczywiście nigdy się to nie wydarzyło. Wow. Ale naprawdę ciągle przychodziły mi takie myśli do, do głowy. Że coś jest ze mną nie tak, że jestem zbyt mały, że nie jestem wartościowy, że nie jestem potrzebny, że nikt mnie nie kocha, że nikt mnie nie potrzebuje. I wiecie, ja myślałem, że to tak ma być. Że jestem biedny, to zostanę biedny. Ale okazuje się, że jesteśmy w stanie kontrolować nasze myśli. Okazuje się, że kiedy chodzisz z Chrystusem, kiedy odwołujesz się do Jego świętego imienia, to On jest w stanie zabrać każdą złą myśl z Twojego umysłu. On jest w stanie poddać każdą złą myśl pod to swoje cudowne, wspaniałe imię. Myć mamy ogromne, wspaniałe narzędzie, którego rzadko kiedy wykorzystujemy. To jest imię Jezus. Imię Jezus, przez którego, dla którego i w którym wszystko się stało. I to jest na, na niesamowite narzędzie. My często szukamy różnych rzeczy u lekarzy, szukamy u, u jakichś mądrych ludzi, ale wszystko, co jest dostępne dla Ciebie jest w imieniu Jezus. Nie mówię o tym, że wiecie, że lekarze są źli. Nie. Oni są wspaniali. Ale najpierw zapytaj Jezusa. Co on o tym myśli? A, bo jak Cię ma skierować do lekarza, to skieruje Cię do najlepszego lekarza, który się Tobą zajmie. Wiecie, z tym takim podążaniem za tymi złymi myślami albo tymi dobrymi myślami, bo to też może iść w drugą stronę, możesz swoje ego tak wybudować, możesz być taki wielki superbohater, możesz myśleć tylko pozytywnie i mówić wow, ja, ze, ze mną to ff, nikt nie wygra, jestem najlepszy, jestem super, to, to jest druga strona. Wiecie, każdy z nas przegina w którą stronę, jedni raz w prawo, inni raz w lewo i tak dalej, i tak dalej. No mamy tendencję do tego, żeby przesadzać, tak? Mamy? Wiecie, jedni są bardzo liberalni, łaska ponad wszystko, inni są bardziej tacy konserwatywni, prawo. Ja osobiście, jeżeli bym miał wybierać, i myślę, że tak, tak też jest w moim życiu, że wolałbym przeginać w stronę łaski. Że wolałbym stanąć kiedyś przed tym tronem Bożym i powiedzieć, Panie, przyginałem z łaską Twoją. To jest moje wyobrażenie, że Bóg jest łaskawy. Dużo mówimy o łasce, dużo śpiewamy o łasce i myślę, że łaska zawsze kroczy przed nami. Ona zawsze jest przed nami, ona zawsze jest do wzięcia, ona zawsze jest do tego, aby w niej się zanurzyć. Wierzycie w to? Z tymi myślami tak jest. Prosty przykład, kiedy jestem bardzo głodny i to najczęściej przychodzi w piątkowy wieczór, to wtedy pierwsza myśl, która mi się pojawia w głowie, to jest Big Mac. Nie wiem, jak to jest, ale zawsze, kiedy jestem głodny, to zawsze mi się pojawia Big Mac w głowie. I ten Big Mac zawsze jest, wiecie, taki na wypasie, bo oni zawsze na rysunkach, te, te Big Maci są takie wielkie. I zawsze się poddaję mówię do Ani, Anio, chodź, pojedziemy na małego jednego biczmaczka. Jednego małego. I najczęściej tak się dzieje. Wsiadamy w samochód, jedziemy do McDonalda, zjadam tego hamburgera, zjadam te frytki, popijam kolą. Jest mi tak źle. <głos> jest mi tak źle, myślę sobie, jeju, tyle kilometrów, jest godzina 23, a my jeszcze pół godziny do domu mamy. Mówię, ja to jest takie niedobre. Zobaczcie, jesteśmy w stanie poświęcić czasami pieniądze, jesteśmy w stanie czasami poświęcić nasz czas, jesteśmy w stanie poświęcić różne rzeczy za tym, aby iść w stronę myśli, która pojawia się w naszej głowie. I nie zawsze jest to dobra myśl. I tutaj, żebyście mnie źle nie zrozumieli, McDonald's nie jest ani lepszy, ani gorszy. Dobrze. tutaj No i tutaj Zdania zawsze będą podzielone. Kochani, to do czego chcę Was zachęcić, to to, żebyś oduczył się tego, co mówisz do siebie. Abyś oduczył się tego, co mówisz do swojego życia. Wiecie, jest takie hasło, my mówimy o szatanie, że to on mówi do naszej głowy. Ale jest takie hasło, które mówi o tym, że jeszcze jedną z osób, której najbardziej powinieneś się strzec, jesteś ty sam. Wiecie, nosimy w sobie dwóch wrogów. Szatana i siebie samych. Czasami jesteśmy w stanie takie bzdury mówić do swojego życia i jeszcze jesteśmy w stanie to zrzucić na szatana. On tam biedny się cieszy, bo on nic nie musiał zrobić wyobrażam sobie, że on tam siedzi i sobie myśli, ale durni. Nie musiałem nikogo tam posyłać, po prostu przyszło samo z siebie. Jednym z największych wrogów twojego życia jesteś ty sam. I powinieneś nad tym pracować. Ostatnio gdzieś usłyszałem taki fajny przykład. To nazwisko jeszcze nie pojawiło się w tym kościele. Przegrywam, utknąłem w miejscu, patrzę w lustro na mojego jedynego przeciwnika. Wiecie, kto to napisał? Jay-Z. Jay-Z to taki amerykański raper. Słuchajcie, mieć, możesz mieć ogromne ilości pieniędzy. Jay-Z jest pierwszym raperem na świecie, który stał się miliarderem. Możesz mieć ogromne pokłady pieniędzy, możesz realizować wszystkie swoje marzenia, możesz zrobić, co chcesz, ale jeżeli nie zmienisz myślenia o sobie w swoim umyśle, to będziesz tak jak Jay-Z, mając kilkanaście miliardów dolarów, będziesz śpiewał o sobie, że przegrywam, utknąłem w miejscu, patrzę w lustro na mojego jedynego przeciwnika. Wiecie, wolę nie mieć nic i być z Jezusem i wiedzieć, że wygrywam wszystko z Nim. Nasz stan umysłowy doprowadza nas do tego, że nasz stan emocjonalny jest często jak jest. Jeśli masz dobre myśli o sobie, to emocjonalnie jesteś w porządku, jesteś zdrowy. Potrafisz się śmiać i płakać w normalnych okolicznościach. Potrafisz być przy ludziach i nie być, kiedy tego potrzebują bądź Nie. Potrafisz robić inne różne rzeczy, bo jesteś emocjonalnie zdrowy. To jest tak ważne dla naszego życia. Najnowsze badania amerykańskich badaczy mówią o tym, że niestety, ale w dzisiejszym świecie około 70% ma problemy emocjonalne ludzi, populacji, która jest na świecie. 70% ludzi, z czego około 30% korzysta z różnych porad psychologów, psychiatrów bądź innych ludzi, którzy są od tego z tym związani. To są ogromne, ogromnie złe statystyki. Ja wierzę, że w Jezusie mamy uzdrowienie emocjonalne. Amen? Ale to się staje przez uzdrowienie naszego umysłu, poprzez odnawianie naszego umysłu. Ten stan emocjonalny my często przekazujemy innym ludziom. Jak długo, naprawdę długo musiałem pracować nad sobą, pracować nad swoim życiem i jak bardzo dużo wymaga tego pracy ode mnie, aby nie stanąć tutaj dzisiaj przed Wami i nie okazywać mojego stanu emocjonalnego, który na dzisiaj noszę. Ja się... Z miłą chęcią dzielę tym, co Jezus robi w moim życiu. Ale nie zawsze jest fajnie i kolorowo. Nie dalej jak przedwczoraj miałem rozmowę ze swoją ciocią, która została porażona wiadomością o ciężkiej chorobie mojego wujka. Wujek poszedł do lekarza na rutynowe badania. Okazało się, że ma raka. Złośliwego raka, raka jelita, grubego. To trafiło do nich jak, wiecie, jak piorun. Poszli, jak, żeby się zbadać, a wyszli z chorobą. I kiedy rozmawiałem z tą ciocią, ja, ja przez kilka dni nie, nie chciałem do niej zadzwonić z tego powodu, że bałem się, co ja im mam powiedzieć. Ja nie wiedziałem, jakich słów mam użyć, żeby z nią rozmawiać. Spodziewałem się, że kiedy do niej zadzwonię, to ona będzie rozbita, bo tak wszyscy mówili, że będzie taka, że nie wiem, no, popłaczę się razem z nią i nic wartościowego, nic mądrego jej nie przekaże. Ale zdobyłem się na rozmowę, zadzwoniłem i kiedy odebrała telefon i kiedy zaczęła mówić, to wiecie, to nie ona czerpała ode mnie, tylko ja czerpałem od niej. Ile było nadziei w jej, w jej sercu, ile było pozytywnego myślenia, ile było wartościowych rzeczy, o których, o których ona zaczęła mówić. I ona mówi do mnie, jeśli będę myślała inaczej, to ani ja nie będę miała siły, ani Leszek nie będzie miał siły. Ogromnie to do mnie przemówiło. Słuchajcie, jesteśmy ludźmi wierzącymi, mamy Jezusa. To jest takie wspaniałe, że możemy właśnie tą Nadzieję, możemy to, co my mamy, możemy dać innym ludziom. Nawet w najgorszej sytuacji, kiedy oni są. Wiecie, ta jedna rozmowa tak wiele mnie nauczyła. I tak bardzo pokazała mi, jak jeszcze wiele muszę na tym poziomie umysłu, myślenia muszę zmienić w swoim życiu. Nasze myśli wpływają na emocje, zmieniają się w słowa, które wypowiadamy. Kiedy następnym razem będziesz się denerwował na kogoś. Wiecie, każdy z nas został zraniony w pewien sposób. To jest normalne, czasami się gniewamy na innych ludzi. Mamy problem z przebaczeniem. Ale czasami zastanówmy się nad tym, czy po prostu nasze myśli nie są toksyczne w stosunku do tych ludzi. Czy po prostu nie powinniśmy coś zrobić z tymi myślami, aby się uwolnić w końcu od drugiego człowieka. To jest takie ode mnie. To też jest takie odkrycie moje. Zauważyłem, że im mniej się wykłócam o swoją rację, a więcej przepraszam, tym więcej dobrych rzeczy dzieje się w moim życiu. Nie mam racji, albo mam rację, albo jestem święcie przekonany, że tą rację mam. Wolę przeprosić niż się o to kłócić. Przynosi to więcej pożytku, przynosi to więcej radości, przynosi to więcej dobrych owoców niż moja kłótnia z kimkolwiek, która nie doprowadzi do niczego dobrego, zwłaszcza w małżeństwie. Umysł jest polem bitwy, na którym toczymy walkę z szatanem i z samym sobą. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział 4, 5. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość, podnosząc się przeciwko poznaniu Boga, nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Masz unicestwić złe myśli, złe wyobrażenia i podporządkować się posłusznie Chrystusowi. I nie mówię tego ja, to mówi Boże Słowo. Nie mówi tego, to, tego Marcin do Ciebie, tylko mówi o tym Jezus Chrystus. Bo jeśli szatan jest w stanie kontrolować Twój umysł, jeśli szatan jest w stanie kontrolować Twoje myśli, to szatan jest w stanie kontrolować całe Twoje życie. I inaczej, jeśli Bóg jest w stanie kontrolować Twoje myśli, jeśli potarz je Bogu, to i On jest w stanie kontrolować Twoje życie, to On jest w stanie przeprowadzić Cię przez to życie. Wybór należy do Ciebie. Przed moim nawróceniem to, co zaczęło kontrolować moje życie, to firmy windykacyjne. Wiecie, firmy windykacyjne mają to do siebie, że oni zrobią wszystko, żebyś o nich pamiętał. Będą ci wysyłać maile, będą ci wysyłać SMSy, będą do ciebie dzwonić 10 razy dziennie, będą ci wysyłać ludzi, którzy będą rozmawiać z ludźmi z Twojego otoczenia i będą mówić im o tym, że ty masz jakiś tam dług, żebyś go tylko spłacił. Rano wstajesz i myślisz o tym, że masz dług. Wieczorem idziesz spać i myślisz o tym, że masz dług. W końcu przychodzą do Twojego życia takie myśli, że ty masz tyle tego długu, że ty nie jesteś w stanie nigdy tego spłacić, że nie jesteś w stanie nigdy z tego wyjść. I jedyną rzeczą, która jest dla ciebie najlepsza, to jest to, żebyś skończył ze sobą. Jak wielu ludzi, wiecie, to nie jest abstrakcja, to nie jest, o czymś, to nie jest coś, co, co ja sobie wymyśliłem. Zobaczcie, jak wiele ludzi popełnia samobójstwo z powodów tego, że mają problemy finansowe. Ale kiedy się nawracasz, kiedy oddajesz życie swoje Jezusowi, to On ci przyda, wszystko jest w Słowie Bożym. Wszystkie rzeczy, które są Tobie potrzebne do tego, żeby wyjść z długów, żeby wyjść z tych wszystkich rzeczy, które gdzieś Ciebie zniewalają, wszystko to jest w Słowie Bożym. Bóg chce Cię z tego wyprowadzić. Amen? Czy nie? Ale to się nie stanie samo z siebie. To no nie będzie tak, że Ty będziesz się modlił i o Panie Boże, niech moje długi zostaną spłacone. Będziesz siedział w domu, nie pójdziesz do pośredniaka, nie pójdziesz do żadnej pracy, bo Panie Boże, moje długi niech zostaną spłacone. Twoje długi zostaną spłacone i Bóg Ci w tym pomoże przez swoją ciężką pracę. Ponieważ Bóg pomaga nam przechodzić przez różne rzeczy. Nic się nie stanie samo z siebie. Nie myśl negatywnie na żaden temat, ani o przyszłości, ani nawet o przeszłości. Twoja przeszłość może zostać wpisana do ogólnego planu Boga dotyczącego twojego życia. To znaczy, że jeżeli twoja przeszłość jest niezbyt dobra, moja jest niezbyt dobra, umówmy się. Ale Bóg chce moją przeszłość wykorzystać na swoją chwałę. Kiedy patrzę na takich ludzi z, z trudną przeszłością, to zawsze jestem tak Bogu bardzo mocno wdzięczny za to, co oni robią dzisiaj. Kiedy patrzę na mojego przyjaciela, tatka, pomyślę o tym, kim on był kiedyś, a kim jest dzisiaj, kiedy widzę jego działanie, kiedy widzę jego pójście za Chrystusem, kiedy widzę to, co on zrobił i zmienił w swoim życiu, to buduję taką wdzięczność dla Boga, że Bóg wyko wykorzystuje jego przeszłość po to, aby dzisiaj ratować innych ludzi. I z Tobą nie jest inaczej. Ty też jesteś powołany do tego, żeby czynić innych uczniami, żeby ratować innych ludzi. Nie musisz mieć złej przeszłości, nie musiałeś być nie wiadomo jak zły, aby dać coś dobrego dzisiaj ludziom. Wszystko zaczyna się od naszego umysłu. Wszystkie błędy, jakie popełniasz, czynią z Ciebie osobę lepszą i mądrzejszą. Amen? Jeśli zdecydujesz, że nigdy już nie popełnisz tego błędu. Musimy budować pozytywne Myślenie na nasz temat, na temat innych ludzi, na temat miejsc, w których jesteśmy, na temat okoliczności, w których się znajdujemy. Musimy mieć coś pozytywnego w obrazie naszym umysłowym, inaczej nie przejdziemy, inaczej nie pójdziemy dalej, będziemy stać w miejscu, a być może się cofniemy. Najlepszą strategią diabła nie jest pokusa. Wszyscy myślą, o pokuszenie, pokuszenie to jest najlepsza strategia diabła, ale to nie jest najlepsza strategia diabła. Najlepszą strategią diabła jest oskarżenie ciebie. Najlepszą strategią diabła jest wyciągnięcie tego, co ty zrobiłeś w przeszłości. Największą strategią jest to, kiedy on ci powie, ale ty pamiętasz, kim ty byłeś? Ty wiesz, kim ty jesteś? Ty się nie zmieniłeś, ludzie się nie zmieniają. Diabeł zawsze ci to będzie cisnął do głowy, szatan zawsze ci to będzie wciskał do twojej głowy. Jeśli się temu poddasz, to naprawdę tak będzie. I to, co chcę ci dzisiaj powiedzieć, nie jest prawdą, to nie jest prawda, że musisz zapłacić cenę, za porażki z przeszłości. To nie jest prawda. Rzymian 8:1. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Amen? Każdy z nas ma diabelskie kazanie na swój temat i musisz je porwać, jeśli chcesz, żeby twoje życie poszło do przodu. Diabeł pisze kazania na temat twojego życia. Mówi, ty się nie nadajesz, ty zrobiłeś to i to. Nie masz szans. Podrzyj to kazanie na swój temat. Nawet jeżeli diabeł to, co mówi, na Twój temat ma się jakoś do przeszłości. To prawdziwa prawda wychodzi z tego, co Jezus zrobił dla Ciebie na krzyżu. To jest prawdziwa prawda na Twój temat. Jesteś uratowany, jesteś, jesteś uświęcony przez Jego świętą krew. To jest jedyna prawda. Psalm 103 nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win, lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Jesteś człowiekiem wierzącym. I są dwie prawdy. Pierwsza z tych prawd to jest, jest taka, że grzech ma poważny ciężar. Wiemy, że grzech rodzi śmierć. Grzech ma poważny ciężar. Ale jest druga prawda. Napisałem z błędem i teraz zastanawiam się, czy to jest błąd. Jezus jest wystarczający, jest. Jezus jest wystarczający, jest. Jezus jest wystarczający. Grzech ma poważny ciężar, ale Jezus jest wystarczający. Noś taki obraz w swojej głowie. Nie poddawaj się, nie daj szans lękowi. Tak, zgrzeszyłem, ale Jezus wystarczający jest. To jest ogromne, naprawdę, to jest następne ogromne narzędzie, które działa przeciwko naszym wrogom, przeciwko szatanowi, przeciwko nam samym. Za każdym razem, kiedy usłyszysz oskarżenia na swój temat, powiedz: Jezus wystarczający jest. Amen? Powiedz do osoby, która jest obok ciebie, powiedz: Jezus wystarczający jest. Dobrze, mam jeszcze tutaj dużo więcej innych rzeczy, ale chciałbym jeszcze przejść przez jedną rzecz. Chciałem mówić o lęku, o zmartwieniu. Nie musisz się z Bogiem martwić, ale jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, to bądź pokorny. Pokora to nie jest moja wola, ale twoja wola. Są rzeczy, które uwalniają moc do naszego życia, ale tą pozytywną i tą negatywną. Takimi rzeczami są ludzie, no jakby bez ludzi, Pieniądze, urazy, sukcesy, problemy, pokusy. To są rzeczy, które uwalniają moc w naszym życiu. Pozytywną i negatywną. W stosunku do tych rzeczy, do tych spraw możesz być pozytywny albo negatywny. Możesz znajdywać się w Królestwie Jezusa albo przychodzić do Królestwa Diabła, aby zrobić innym szkodę. Twoim najważniejszym pytaniem do Twojego życia jest to, kto panuje w Twoim życiu. Kto panuje w moją myślę? Komu poddaję swoje myśli? Wiecie, biblijna definicja pokory jest taka. To jest ujarzmiona moc, siła pod kontrolą, poskromiony dla Bożych celów, ustępujący Bożej woli. To jest biblijna definicja pokory. Ty masz i nosisz w sobie moc, ale w jaki sposób ją wykorzystasz, definiuje to, kim jest dla ciebie Jezus. Kim jest dla ciebie Bóg? Czy On jest Panem mojego życia, czy nie? To, co jest najważniejsze, to to, że Bóg jest po Twoim stronie. On Cię zachęca, żebyś wszelką troskę złożył na Niego. On będzie miał o Ciebie staranie. To jest Biblijne, to nie ja pisałem. On będzie miał o Ciebie staranie. Bóg chce, żebyś cieszył się swoim życiem, za które On oddał śmierć. Oddał swoje życie, za które poniósł śmierć. Zdobądź wiedzę, zdobądź zrozumienie, rozeznanie, umiejętności podejmowania decyzji. Wiecie, bez wiedzy ludzie marnieją. Zgadza się? Zatem domagaj się jej, domagaj, zdobywaj wiedzę, a Jezus Chrystus jest naszą mądrością. Czerp od Niego tą mądrość. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas usposobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem. To jest pierwszy list do Koryntian. Poproś Go, aby obudził w Tobie mądrość, która mogłaby oświecać Twój umysł, abyś mógł podążać Jego drogą. I na koniec. Mądrość bowiem jest lepsza niż perły, nie dorówna jej żadna z rozkoszy, ani emocjonalna, ani na poziomie umysłu, ponieważ mądrość Pana jest ponad tym.